Komiks, klasyka, komis, klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, Wszystko co mrocznie, strasznie i tajemnicze zbyt, znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 24 października 2020 roku. Słuchacie właśnie 313 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami. Po pierwsze, podstarzały fan koszykówki z demencją, Hubert Mandos Pandowski. Cześć. Cześć. Po drugie, chodzący zespół znikającego bliźniaka, Michał Dżeryrakowicz. Czołem, cześć panowie. Oraz zawsze przerażony, gdy w pobliżu pojawia się to Szymon Szymas Cieśliński, czyli ja we własnej osobie. Witam was również. Spotykamy się dzisiaj ponownie, by kontynuować naszą rozmowę o serii filmów You on. Tak, wracamy do klątw. Będziemy rozmawiać o filmowych klątwach i zgodnie z obietnicą obejrzeliśmy cztery kolejne, bo wcześniej omawialiśmy cztery pierwsze, teraz cztery kolejne produkcje wchodzące w skład tej azjatyckiej części franczyzy. To znaczy obejrzeliśmy dwa kinowe spin-offy istniejące w ramach tego bazowego timeline'ów, tych oryginalnych filmów. To są e, You On White Ghost albo też White Old Lady albo Old Lady in White i e, You On Black Ghost czy też Black Young Girl albo Young Girl in Black. Tytułów jest tutaj całkiem sporo, jeżeli chodzi o właśnie te warianty. No i obejrzeliśmy też dwa filmy tworzące nowy timeline, czyli reboot z 2014 roku i sequel z roku kolejnego, a mianowicie You on the Beginning of the End i You on the Final Curse. Zaczniemy od omawiania spin-offów, bo te chronologicznie ukazały się wcześniej, w roku 2009 i powstały niejako z okazji dziesięciolecia istnienia całej tej serii filmowej. Były wyświetlane w ramach podwójnych seansów. Są one, te dwa filmy, stosunkowo krótkie, bo trwają raptem po około 60 minut i można je oglądać niezależnie od siebie. Są zamkniętymi całościami, ale najlepiej jednak obejrzeć jeden i drugi, bo uzupełniają się i stanowią ostatecznie jedną spójną historię. Fabularnie jest to twór zupełnie niezależny w tej franczyzie. To znaczy są to filmy niezależne względem tych poprzednich klątw. Nie skupiają się też już na morderstwie w rodzinie Saekich. Saekich zupełnie sobie odpuszczamy, skupiamy się na nowych wątkach. No ale to są dalej klątwy, to znaczy filmy traktują o klątwie, tak, która nawiedza jakieś miejsce i ludzi, którzy tam przebywają choćby przez chwilę. Podobne są też aspekty narracyjne i realizatorskie. No i w tych filmach i w czarnym duchu i w białym duchu, no bo tak pewnie dla uproszczenia będziemy te dwie produkcje nazywać, powraca Toshio Toshio Saeki, ale powraca nie z nazwy tak, nie wiemy nawet, że to jest Saeki, tylko wraca jego postać. Ten nasz demon w takich kilku, może kilkunastu sekundowych kamio, to są krótkie ujęcia zresztą pewnie zaraz będziemy je jeszcze omawiać i to jest właśnie jedyny związek z całym franczyzą ale powiedziałem, że aspekty narracyjne i realizatorskie wracają te, które znamy z poprzednich filmów czyli fabuła opowiadana jest za pomocą licznych segmentów, te segmenty są skupione wokół poszczególnych bohaterów i ułożone w kolejności achronologicznej. Ponownie początkowo tak naprawdę cała historia wydaje się strasznie zagmatwana, nie do końca łapiemy w ogóle w jakiej czasoprzestrzeni jesteśmy, a końcówka filmu ostatecznie pokazuje związki między poszczególnymi segmentami i postaciami no i wszystko wskakuje na swoje miejsce. No i co, przejdziemy do Białego Ducha już? Tak jest. Więc Yoon White Ghost, klątwa Biały Duch w uproszczeniu, opowiada nam historię rodziny i Sobę, która wprowadza się do domu, w którym wcześniej mieszkała rodzina Jokota, bohaterowie filmu klątwa Czarny Duch. Yoon Black Ghost, to jest właśnie to powiązanie. Ale my tutaj na tym etapie tego nie wiemy Jokota... nie wie jeszcze. Jest tylko jakieś zdjęcie, nie wiemy kto to jest. Dopiero tego się dowiemy, tak, prostu... oglądając kolejny film. Mhm. Na razie po prostu poznajemy rodzinę, która wprowadza się do jakiegoś do jakiegoś domostwa. domu, w którym najprawdopodobniej doszło do morderstwa jakiegoś, bo ten dom jest bardzo tani i, i jest pewna rozmowa pani, która sprzedaje im ten dom, która sugeruje, że coś tam się wydarzyło. No i widzimy to jedno pogniecione zdjęcie w kuchni z jakimiś ludźmi, o których nie wiemy, kim oni są, ale to nie ma związku z fabułą. Po prostu w tym domu do czegoś doszło. Mm -hmm. I teraz obserwujemy, jak właśnie w obrębie tej nowej rodziny dochodzi do brutalnego morderstwa, a następnie morderca popełnia samobójstwo. I my obserwujemy wydarzenia w domu, tutaj rodziny i sobę, innymi na dwa dni i na dzień przed Bożym Narodzeniem, dlatego jest to też horror świąteczny. Obserwujemy też śledztwo w tej sprawie już po świętach i kilka innych planów czasowych tam w przyszłości, akcję też rozgrywającą się. No i może teraz oddam wam na trochę głos. Co powiecie? Tak jak wam się to oglądało? Czy wystraszył was ten film, czy niekoniecznie? Zadziwiająco dobrze się oglądało. Tak naprawdę, mimo że te, te dwa filmy powstały formalnie jako świętowanie dziesięciolecia, to ja mam wrażenie uh -huh. i mam takie skojarzenia, że to są filmy trochę odwołujące się do tej VHS-owej stylistyki. Bo tak jak te, te dwie kolejne klątwy, czyli ta jedynka i dwójka kinowa, no one odstawały tym poziomem realizacyjnym troszeczkę w górę, tak tutaj w tych dwóch filmach znowu mam wrażenie, że te budżety były troszkę niższe. No, no i to jakby widać... w gałszkę... Nie wiesz, nie sprawdzałem tego, no zakładam, że po prostu było tutaj zdecydowanie mniej kasy na te dwa filmy przeznaczone, no i to widać, widać trochę i w aktorstwie i w samych tych aspektach takich wizualnych. Mam na myśli tutaj przede wszystkim kwestię funkcjonowania demonów, bo, bo jednak ta strona wizualna jest dużo bardziej właśnie w klimacie tych VHS-owych kląt niż tego, co widzieliśmy w tych dwóch kolejnych. Przy czym, na razie pozostając przy białym duchu, mi się ten film zadziwiająco podobał. Początek trochę jest... Taki wybijający, no bo jednak ta dru, dwójka kinowa to był film, który u mnie przynajmniej ustawił bardzo wysoko poprzeczkę i oczekiwania co do dalszego ciągu i no, wchodzimy właśnie na, na taki trochę prawie że półamatorski z wyglądu film. Do tego mamy pierwsze pojawienie się demona bardzo szybko, które jest dyskusyjne, bo mamy właśnie staruszkę z, film, z piłką do kosza, do której ty nawiązywałeś w powitaniu, która wygląda no, co, cokolwiek absurdalnie. My kiedyś też... Ale to jest przerażające, to pierwsze pojawienie się. Nie, ja podskoczyłem, jumpscare. wydarłem zwykły się, jumpscare. a Wiki wskoczyła pod kołdrę po prostu i tyle ją widzieli. Na mnie to zadziałało mocno mimo wszystko, ale ja tutaj od razu podkreślę, rzeczywiście pierwsze wrażenie jest fatalne, bo strasznie widać ten niski budżet w samej scenografii, uh -huh. bo jeszcze na początku mamy taką sekwencję, gdzie ktoś przychodzi do pustego domu, jak gdyby. I widać taką naprawdę biedę scenograficzną, puste kadry, gdzie naprawdę nie ma nic, jest jakiś pusty korytarz, prawie puste pokoje, do tego ta kamera jest dosyć amatorska i mamy kiepski montaż, dlatego rzeczywiście to wrażenie pierwsze jest fatalne, ale powiem wam, że jak na początku mi to właśnie dość mocno rzuciło się w oczy i przeszkadzało, tak? Potem się przyzwyczaiłem już przez resztę filmu. Czasami ta kamera, która rzeczywiście jakoś tak, no po pierwsze się ruszała, tak? Była niestabilna, a po drugie te przejścia, tak? Były jakieś takie, jakby ktoś pierwszych film w życiu kręcił, nie? Jak właśnie, no jak my, nie wiem, mamy pierwszą kamerę w telefonie gdzieś tam i zaczynamy się tym bawić, no to tak to trochę wyglądało. Ale poza tym się jakoś przyzwyczaiłem do... Ale ten, po, ale ten początek budżetu. właśnie też trochę straszył, bo tam już były fajne patenty. Bo jak wchodzi ten dostawca w stroju Mikołaja i, i, i znajduje się nagle w tym dziwnym miejscu i wychodzi kobieta, coś do niego mówi a za chwilę znów wychodzi i mówi dokładnie to samo, tak, to, to samo intonując, tak jakby była zapętlona, to, to jest tak trochę straszne, to jest jakiś taki straszny patent. Ja się zgadzam, że to wygląda tandetnie na początku, ale na mnie już to taki większy niepokój zrobiło niż to pojawienie się babci, bo ta babcia, ja nie jestem nią za, zachwycony. Dla mnie to był taki jumpscare, który faktycznie no, można podskoczyć, nie? No, bo, no bo tak działają jumpscare, ale no biała babcia z dziwnymi oczami, z piłką do kosza chodząca i się pojawiająca i buchny. Nie? No, nie? na mnie to jakoś mnie to nie przestraszyły. Ale po prostu w tym miejscu, w tej scenie się jej totalnie nie spodziewaliśmy. Ja, dla mnie to właśnie, nawet nie chodzi o to boom, a, a sam fakt, że w, w tym momencie po prostu sceny się pojawiła, e, dlatego ja też, wiecie, serce przyspieszyło. E, ale, ale w sumie, krzyk się pojawił. Mando, to jak ty wspomniałeś o tej pętli, to ja bym chciał trochę to podkreślić, że ten film ma parę niezłych patentów na straszenie, które też go trochę odróżniają od tego, co widzimy w innych filmach z serii, bo ta pętla moim zdaniem jest super, ona naprawdę robi wrażenie, pomimo tego tego te, te, te mm, jakby enturażu i, i tego niskiego budżetu to ja też poczułem ciary na plecach większe niż przy pojawieniu się pierwszej staruszki, ale tutaj tak naprawdę mamy w ogóle kilka takich motywów, które teoretycznie nie są jakieś bardzo takie efektowne, ale no mnie kupowały. Nie? Mamy to, to, to straszenie z ręką czy z czwartym palcem przy tablicce Ouija, które się pojawia. Mamy ten atak z torby, który wygląda trochę może znowu tanio, ale, ale na mnie też zrobił jakieś wrażenie i, i naprawdę to jest kilka Mocnych takich horrorowych scen, i przede wszystkim to, co mi się podobało, to sama historia. Mam wrażenie, że to jest jeden z lepiej rozpisanych filmów z serii, tak pod kątem tego, tego poukładania tego wszystkiego, i tego, jak ta historia mnie osobiście jakoś tam zaangażowała. No bo tutaj teoretycznie. No, w praktyce my z samego Białego Ducha się nie dowiadujemy wiele, co tu się wydarzyło w tym domu i to było dla mnie takie trochę nieczytelne. Ja to stawiałem jako in minus, że, że po prostu jakby coś się dzieje. Mamy na przykład sekwencje w przeszłości, kiedy tam ktoś jest opętany i to mi się wydawało takie głupie, nie? że dlaczego? No, że przecież tak to nie działało nigdy w klątwach i, mm -hmm. i że po prostu to... to... Brakowało tego, tej genezy Tak, trochę, Tak, tak, no, no, tak. Potem, gdy obejrzysz Black Ghost, no to powiedzmy dowiadujesz się, co jest klątwą w tym domu, chociaż z drugiej strony nadal nie wiesz, e, kim jest to coś, co opętało tutaj e, tego głównego mężczyznę z rodziny, brata bodajże, brata, e, tak. nie wiemy mhm. tego, nie? On, patrząc w lustro nagle został opętany i to nie zostaje mhm. wyjaśnione ani w pierwszym, ani w drugim filmie, ale pierwszy nawet nie daje genezy tego domu, nie wiemy co się w tym domu wydarzyło, tak, tak, nie? Tak, tak. on jest na tyle krótki, że skupia się tylko na tej rodzinie. I z perspektywy pierwszego filmu to był dla mnie lekki minus, ale właśnie znowu wymowa taka dołująco depresyjno-brutalna te, te, tego filmu na mnie działała, że my w zasadzie otwieramy samobójstwem i, i wiecie ten motyw z tymi kasetami, no, które się pojawia, z to było mocne. I też z zaburzeniem C czasowym tam. Tak, tak, Ca te, cała ta sugestia molestowania i tego, tego opętania, które przybiera taki no, no, bardzo nieprzyjemny znowu, w nieprzyjemną formę, nie? bo, bo tutaj nie widzimy czegoś takiego, że że nie wiem, że ktoś się radykalnie zmienia na zasadzie właśnie, nie wiem, że zaczyna szaleć, tylko no, widzimy taką na, jakby narastającą przemoc różnego rodzaju w domu i to tak mi się znowu nieprzyjemnie oglądało, no, ale to jest plus w tym filmie tak naprawdę akurat. Mhm. Ja wam powiem tak, że na mnie ten początek nie zrobił aż takiego złego wrażenia, bo ja się nastawiłem już, że to będą filmy e, gdzieś tam z niższej półki, mm, jeśli chodzi o wykonanie, mm, ale potem mnie ten film trochę męczył. Potem mnie męczył. Nawet wam pisałem, że on trwa godzina, ja się czuję jakby trwał trzy godziny. E, ale też ja się trochę pogubiłem, przyznaję. W środku się pogubiłem, gdy mamy scenę, gdy rodzina e, kupuje dom, ja e, pomyliłem się, myślałem, że to jest nowa rodzina, myślałem, że zdjęcie, które oni widzą, to jest ta poprzednia rodzina. Eee, pochrzaniło mi się to w czasie wszystko i dopiero potem jak sprawdzałem, patrzę, to jest ten sam mężczyzna, nie? Tu zobaczył siebie w lustrze, tutaj to jest ten sam w finale, to jest wszystko skupia się na jednej rodzinie. I dopiero wtedy mi to zaskoczyło i tak naprawdę ja dopiero jak skończyłem ten film i zacząłem sobie układać te sceny wszystkie, ta historia, mówię, ona, ona nie jest trudna, ona się skupia na jednej rodzinie, nie? I trochę tam w czasie skaczemy, plus dostawca, plus policja, kaseta, e, ale jak to sobie poukładałem... Taksówkarz. No, e, no, taksówkarz i jego córeczka. Jak to sobie poukładałem, to mówię kurde, jak to jest dobrze zrobione, nie? Bo mamy i zabawę trochę z czasem, bo tu są takie zmyłki. Babcia pojawia się na przykład jako duch jeszcze przed, przed swoją śmiercią. Babcia żywa siedzi w ogrodzie, a, a członek mm -hmm. rodziny widzi babcie ducha. E, mamy to zaburzenie z kasetą, z czasem. To jest coś takiego jak, trochę jak było w drugiej klątwie kinowej, gdzie kolej słyszał pukanie o ścianę, nie? E, które sam potem spowodował umierając. Ehm... Ale tak samo Atsushi, nie? Widzi siebie w lustrze, no, no, tak, no. Gdyby. no. Albo, Także to jest takie, a, że zostaje zamknięty w trakcie w oglądania to komplikuje dość mocno, ale jak już się obejrzy i zaczynasz sobie układać, eee, kiedy była ta scena, kiedy ta, tutaj ten siedzi z córeczką w taksówce, a przejeżdża dostawca ubrany za świętego Mikołaja. Tutaj jest ta torba, mm -hmm. tutaj jest to samobójstwo, tutaj jest to... To wszystko tak fajnie mi wskoczyło na miejsce, że ogólnie jestem eee, bardzo zadowolony z całej tej historii, zadziwiająco. Bardzo mi się podobał ten film. Eee, nie straszył mnie jakoś mocno, to, to, to ja przy drug... mnie, mnie akurat drugi bardziej straszył, ale wiem, że tutaj jestem team przegrany. Yy, yy, w mniejszości jestem, ale podobała mi się historia. Dobrze jest ułożona. Brak tej klątwy, braku umotywowania. Eee, ale i tak ma to więcej sensu niż w drugim, do którego zaraz przejdziemy. Jest bardziej zakorzeniony w tym. E, natomiast e, ogólnie jeszcze patrząc na oba, podoba mi się, że odeszli od e, Kajako i, i Tosiego. Podoba mi się, że próbowali mm -hmm. coś nowego zrobić. Bo jednak no, cztery filmy to wyeksploatowały. I teraz chcieli iść w innym kierunku, zachowując nadal, tak jak mówiłeś, zachowując całą stylistykę, cały klimat, całe te wszystkie zagrania, e, które e, były stosowane. Czy to wiesz, to nie każdemu musi się podobać? Moim zdaniem to to wyszło nieźle. Tylko ten Pieroński Toshi jest, jest totalnie bez sensu w obu tych filmach. No, znaczy tutaj, y, patrząc na Tosio, to możemy się z nim rozprawić. Te, te nawiązania, o których ty wspomniałeś, moim zdaniem one są bez sensu. Bo jak ktoś trafiłby na przykład na białego ducha i czarnego ducha tak o, po prostu jako horror, a myślę, że część widzów może tak na to trafić, no bo nawet nie ma... ale masz jednak w tytule You On, tak? No ale po co to? Film klimatem nawiązuje. Skoro chcemy się odciąć, to odetnijmy się, a nie walimy tutaj, a damy kolesia za oknem. Bo to nie jest kilkanaście sekund, tak jak tu mówiłeś. To jest dosłownie, nie wiem, no dwie, trzy sekundy, pięć sekund. jaki to nie ma Dzieciak siedzący za oknem i stukający w szybkę. I to jest wszystko w tym pierwszym filmie. No to jest tak bez sensu, że... ja. Nie, przecież to nie jest dzieciak stukający w szybkę, to jest demon z, du z duszą kota też w sobie e, reagujący na psa zabawki. Co nadal nie ma na sensu, jeśli cały... chodzi o cały film, no jakieś coś jest za oknem. Ale to jest tylko mrugnięcie oka. Ale to jest takie mrugnięcie, wierzę, że zbędne, ja bym nie chciał, żeby do mnie też, tak wrugali, bez sensu. Uh -huh. No zgadzam się z Mando. Znaczy, okej, okay. ja się zgadzam, że to jest absurdalne, ale dla mnie to jest urocze absurdalne. W sensie e, głupie i takie japońskie właśnie wręcz, bo mamy tego demona e, kontra psa zabawkę i mamy wariata, który spotyka demona na ulicy też. E, absurd, e, coś właśnie rodem wyjętego z Anime, ale e, na swój sposób to ma jakiś tam urok w tym, w tym swojej właśnie. No, bo tym, w drugiej to części głupotka, to się dwukrotnie więc... pojawia, nie? Ktoś tam szuka kogoś psa czy kogoś i, i on jest na ulicy i, i miałcze, i później jeszcze w, w końcówce jest scena z tym wariatem, mm -hmm. co też jest dla mnie... Nie, dla mnie to nie ma uroku. Ja to, Rozumiem ciebie, że, bo, to, bo to powodowało trochę uśmiech na twarzy, ale dla mnie to nie ma uroku. Ale to roku. też w niczym nie przeszkadza. Nie, nie bo przeszkadza, to jest na tyle... bo, bo to jest niezrozumiałe, to jest bez sensu, wprowadza chaos. No ja się, ja się tu podpisuję pod tym, co Mando mówi. Dla mnie to jest totalnie e, z tyłka wyjęte i to wybija. Na, naprawdę mnie to wybiło, bo podobał mi się ten film. Nagle mm. dostałem scenę z Toshio, która no, dla mnie jest po prostu kompletnie wyjęta z kapelusza i, i też nie czuję tutaj uroku. Natomiast jedną rzecz jeszcze bym chciał podkreślić, która się tutaj udała w kontekście tego odcięcia mm. się od e, całej e, jakby historii właśnie e, rodziny Saekich to to, że te filmy nadal nieźle straszą i wywołują taki niepokój swoją nieprzewidywalnością bo ja wam powiem, że jak oglądałem te, teraz te, tą czwórkę tych filmów, to w zasadzie cały czas miałem coś takiego, że im dalej w las, tym nawet jak się niektóre filmy mi bardziej podobały, mniej podobały, to i tak byłem pod dużym wrażeniem, jak tutaj udaje im się cały czas zaskakiwać, że przecież to teoretycznie mamy, no, wydawałoby się no, kilka patentów jakieś ogrywanych, ale oni i tak potrafią tutaj to jakoś poukładać, tak potrafią sceny zbudować często, nawet z tanim kosztem właśnie, tak jak tutaj w Białym Duchu, że i tak to działa. I to, że po prostu no, jak zasiadasz do monitora czy do telewizora, to nie jesteś w stanie coś powiedzieć, co się zaraz wydarzy, to jest naprawdę dla mnie bardzo duża zaleta wszystkich tych filmów i nawet właśnie przy tym małym budżecie to też tutaj gra. Mhm. Znaczy z tym się zgadzam, tak? Bo oprócz tego, że mamy straszną babcię, ona rzeczywiście no, wygląda trochę też właśnie absurdalnie, nie wiem, kiczowato, może nawet kampowo, ale po prostu to, w jakich momentach ona się pojawia, jakoś tam na mnie wszystko Nie, no to z tortem na przykład ale właśnie... moim zdaniem. No, ale też ważne jest to, że to nie jest tak, że mamy jednego ducha, tak, jednego demona, tylko mamy masę różnych motywów, ta właśnie urwana głowa, ta torba, ten śluz, grób, mhm. kaseta magnet, Pewnie jeszcze ta kilka innych elementów bo to jest jedyny mm. przeskok w czasie taki duży, czy znaczy, tam dwa przeskoki w czasie są jeszcze z córeczką taksówkarza trochę mm -hmm. podobny do tego, ale z kasetą jest duży przeskok z policją nie? Tak, I, to i, to jest już, i to już jak ona się pojawia w tym, na tym komisariacie i jeden z policjantów opowiada jej historię to już jest kapitalne, potem gdy dowiadujemy się jak ona podziałała na e, mieszkańca tego domu a potem gdy w końcowej mm -hmm. scenie, która jest pierwszą sceną filmu e, dowiadujemy się jak ona została nagrana, nie? I to super jest. Mm. Bardzo mi się podobał motyw z kasetą. No właśnie, i nie dość, że tych elementów jest dużo, to one są jakoś tak prze, przeplatane, tak, w tych segmentach właśnie nie, niektóre powracają częściej, inne rzadziej, ale e, jakoś tam e, ostatecznie właśnie wszystkie puzelki wskakują na swoje miejsca, dostajemy e, spójny obraz. E, ja tak teraz nawet pomyślałem, że nawet ta scena z lustrem, e, jakieś tam wyjaśnienie, jeżeli chodzi o to, jak ta klątwa, jak każda klątwa ogólnie w tej, w tej serii, w ogóle w tych wierzeniach działa, to też da się jakoś tam wyjaśnić, przy czym nie będę teraz wchodził w szczegóły, więc tej grozy mamy dużo różnego rodzaju. Ten budżet początkowo właśnie też bardzo wali po oczach, bo te pomieszczenia są puste, ale potem jakoś już coś tam, ten, ten świat zaczyna żyć, coś już tam widzimy, a nawet jak mamy też taki, takie, przynajmniej takie maskowanie tego, że na przykład, nie wiem, biuro policji to jest tam jedno pomieszczenie na krzyż, tak jakiś tam balkon czy taras, ale właśnie przynajmniej wędrujemy między tym jednym a drugim pomieszczeniem i już nie czujemy takiej monotonii, nie widzimy tego, że tak naprawdę ten plan zdjęciowy jest taki ubogi, więc to nie przeszkadza. To wszystko działało. Jedyne z czym miałem problem to w kwestii logiki to, że powrócił tutaj ten hardcode charakterystyczny. To co Mando zawsze naśladuje na tych nagraniach, mm. bo w tym filmie on nie ma za bardzo uzasadnienia, bo. Ale tutaj on był w ogóle, ja w dwójce go kończę. Był, był, a? nie, był, babcia, babcia, był, był. jak babcia się pojawia, on się, on się pojawia. Tylko, że czy, czy, to jest, czy ty to gdzieś wyczytałeś, że to jest oficjalnie dźwięk pękniętej tchawicy? Znaczy, oficjalnie, Mando, oficjalnie to te wydarzenia się nie no ale wydarzyły. Wiem, nie? Ale więc, czy to ktoś. Ale... Czy to tak. No bo ja nigdy tego tak nie utożsamiałem. Ja to zawsze myślałem, że to jest po no prostu właśnie dźwięk. w większym filmie, to miałczenie i No e wiem, ale ten czy to zostało... wynikały dokładnie ze zgonów bohaterów. No, no ja nigdy właśnie to od ciebie pierwszy raz tak, taką interpretację tego usłyszałem. I to spokojnie ja się z to, nie zgadzam. Nie mogła to przecież mówić, no. bo miała właśnie. No, ale babcia też została uduszona, e rozgraną... więc to mogłoby zostać zmiażdżone, nie? Hmm. ale no wiem, ale no po wiem. prostu tutaj no. spodziewałem się jednak, że będzie po prostu zwyczajnie inny dźwięk, tak? Inny demon, inna śmierć czy coś takiego. A to jest kolejne takie e, nawiązanie, i od, tego... które, od którego się nie chcieli chyba odciąć. E, że, że... No możliwe, że to się stało tak kultowe rozpoznawalne, że po prostu przy tym pozostali. E, też z drugiej pozostali. strony widzisz, Netflix e... zrobił serial, gdzie tego nie ma, nie? I jakoś mogli się odciąć. Mm -hmm. No więc właśnie, ale to jest właśnie taki detal, gdy się to ogląda w ramach całej serii, nie? że wtedy jeszcze jak my to tak rozkładamy, no bo tak naprawdę przeciętny widz, no to pewnie nawet nie zwróci na to uwagi, po prostu o ten fajny dźwięk i tyle. Jeszcze się może ucieszy, nie że dostał fanservice. No mnie to ciutkę właśnie wybiło znowu to, ale poza tym właśnie ja też nie mam większych zarzutów. To nie jest jakieś no ale właśnie sama ta intryga jest tak fajnie pocięta i tak nam podana, że no hmm. bawiłem się bardzo dobrze i właśnie bardzo dobrze, nawet nie lepiej niż się spodziewałem, bo to, to w ogóle nie ma tutaj yy, z czym dyskutować. Tak dużo lepiej, no, bo się spodziewałem ja się spodziewałem naprawdę strasznych filmów, a te dwa to już w ogóle, jak zobaczyłem, że trwają tylko 60 minut, mówię uff, nie, jest tak dobrze. Chociaż wiem z doświadczenia mhm. po świątecznych horrorach, że 60-minutowe filmy wcale nie muszą gładko wejść. Nie? Ale to może to, być poruszyłeś męka. kwestię świątecznych horrorów, to, no to jeszcze już się mówił, wypowiedz jako ekspert. To już mówił Szymas właśnie. Wiesz co, ja wiedziałem, że to będzie świąteczne, bo mi kilka lat temu Szymas wklejał zrzuty z CDA z tej pierwszej sceny i miałem to zapisane w głowie. Nawet rok temu to miało trafić do zestawu, tylko że włączyłem sobie na CDA Pirata, a tam są niesynchronizowane napisy i stwierdziłem, że pali licho. Szczególnie, że mówię, że nie wiem, czy to będzie świąteczne, czy to tylko ten strój Mikołaja w pierwszej scenie. A, a poza tym tak se pomyślałem, że nie znam serii i to tak też bez sensu wrzucać to w świąteczne horrory. W tym roku pewnie powiem dwa zdania tak bonusowo w którymś z odcinków, No bo to się w sumie ale... jako świąteczny no, ja horror zaskoczony, jest że dużo. kurczę, ile... No bardzo dużo, no. Ja byłem zaskoczony. Myślałem, że to będzie tylko ta czapka i strój świętego Mikołaja, tego dostawcy na początku i wszystko. A nie, tutaj te, te święta to pada z ekranu, życzą sobie wesołych świąt, mamy potem scenę przecież, e, mhm. gdy dostawca ze szpitala wychodzi i jest ze swoją dziewczyną, to też jest... E, tam są święta poruszane. E, scena, t, gdy taksówkarz życzy wesołych świąt, tam ze swoją córką, gdy rozmawia i tak dalej, i tak dalej, to się przewija. Także to jest normalnie pełną gębą świątecznych Horror. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. E, no, także jak najbardziej. To jest horror, który się wpisuje lepiej niż niektóre, które poruszałem w świątecznych horrorach. A, a podsumowując to, co ty mówisz, Szymas, ja jestem też bardzo zaskoczony, bo spodziewałem się naprawdę kupy. Spodziewałem się męki i drogi przez mękę, tylko że ja łatwo akceptuję w klątwie zauważyłem tą taniość. E, tutaj by był budżet prawie że zerowy, a gdyby mieli pomysł na fajne straszenie, to ja bym chyba i tak to kupił. E, bo, bo, bo to po prostu wychodzi Fajnie, nie? Może być Taniocha. No, ale to jest najważniejsze. No, no, taniocha, nie? A, a, a gdzieś tam mnie nadal po, potrafią to napięcie utrzymać. Ale w tym pierwszym, jeszcze w tym pierwszym, bo, bo tutaj ja, tak jak mówię, ja, ja nie odczułem chyba ani razu takiego strachu mocnego. Ale podoba mi się to, bo to jest najbardziej skomplikowany film z tych wszystkich trzech, które, czterech, które dzisiaj mamy. Pozostałe będą miały zaburzenia gdzieś na chronologii, ale takie lekkie, takie drobiazgi. A tutaj są naprawdę zagmatwane, jakbyś sobie wykres rozrysował, to. to to jest, no jest dużo tej komplikacji, a ta scena z lustrami przecież nie jest jedna, tylko dwie i to też jest dodatkowa komplikacja, bo myślę, że tu można by to zinterpretować i wejść w rozwinięcie tego, nie będziemy wchodzić. Mm -hmm. I to mi się najbardziej podobało w tym filmie. Jak on się zamknął, zakończył, ja zacząłem rozkminiać, kto jest kto, bo tak jak mówię, no kilka rzeczy mi się pomyliło i mówię, kurde, to jest dobry film, nie? jak zacząłem tak ten. A później, jak obejrzałem jeszcze ten drugi film i się dowiedziałem, że że to jest w sumie prequel i to w sumie jest fajne. To, to, to jeszcze bardziej jakoś tak mi się ten pierwszy spodobał. Mm -hmm. No i zrobiłeś nam Subwaya. You On, Black Ghost, Czarny Duch. Tym razem skupia się na historii nastolatki Fuki Yokoty, która jest hospitalizowana. Dziewczynka cierpi na jakiś specyficzne dolegliwości, trochę dziwnie się zachowuje i oczywiście szybko okazuje się, że nie tyle choruje, co cierpi z powodu działania pewnej klątwy, no i obserwujemy, e, co się dzieje z ludźmi, którzy mieli z nią kontakt, z jej rodziną, e, z pracownikami szpitala i dowiadujemy się e, właśnie, bo Joko, Jokota to jest ta rodzina, która w, mieszka w tym domu, do którego wprowadza się rodzina bie, z Białego Długa. Ale to ciotka Więc jej, nie? To ta też, ciotka, która później będzie jakieś tam egzorcyzmy na koniec. E, odprawiać. To, to ona była na zdjęciu mm -hmm. e, w tym domu, w białym domu, nie? Bo, bo ten film Czarny, Czarny Duch zaczyna się od masakry i dowiadujemy się, kto zginął, e, jest pokazana ta masakra, a potem tak naprawdę mamy wydarzenia trochę tam z zaburzoną chronologią, ale które prowadzą do tej masakry mniej więcej liniowo. E, prawie mhm. liniowo, nie? E, tylko tak, tak powiedzmy czasami od tyłka strony, że widzimy jakiegoś faceta z jakąś kobitką, nie wiemy kim oni są, on do niej tam smali cholewy, jest jej szefem chyba i tutaj gdzieś klątwa na nich działa, a nie wiemy kim oni są. A w następnej scenie dowiadujemy się kim jest ten facet i tak dalej, nie? E, mhm. Także czasami tak to jest tak, zrobione, tak. ale ogólnie nie ma takiej o zaburzenia chronologii, jak w tym pierwszym filmie. No i ja wam powiem, szczerze, ci, przepraszam. Ten, ale to w sumie właśnie, to skąd może jeszcze masz opowieść fabularną, bo ja już chciałem wejść w szczegóły, ale to skąd może jeszcze. Ale ja skończyłem. No tak skończyłeś, to okej. Okay. <laughs> Już nie będę straszczał wszystkich. Nie, no to, to, no, nie ma ja wam powiem, że ten film e, całościowo mi się mniej trochę podobał. E, ale to dlatego, że ja mam wrażenie, że on jest e, najmniej straszny. No Właśnie to, to co Ty mam do powiedzenia, <śmiech> że trochę będzie w mniejszości. E, to on na mnie najmniej działał, ale on na przykład ma bardzo dobre otwarcie. E, kiedy właśnie mamy te sekwencje z tam podsłuchiwaniem sąsiadki, e, te, te, te pierwsze oddziaływanie klątwy, scena w szpitalu, e, to A wszystko. Tam jest ten sam Motyw, nie? że słyszą pukanie i słyszą coś i to znów mhm. jest trochę w czasie zaburzone. Nie? Tak, tak, tak. Podobne tak, tak. Jak, A, ale jak... to działa. Ale wiesz, co na mnie tutaj najbardziej działało? Kurczę, motyw z właśnie z tą dziewczynką w szpitalu, gdy ona się bawi z prześcieradłem. Tak, I gdy pierwszy raz mocne. wchodzi pielęgniarka, mhm. I jej szuka w łóżku, nie ma, a ona przechodzi z boku pod prześcieradłem jak duch, ale to, to nie jest w ogóle straszne, bo wiemy, że to jest ta dziewczyna, widzimy, że nie ma w ogóle napięcia w tej scenie, ale już wiemy do czego to doprowadzi. <śmiech> wiemy, co będzie w następnej tego typu scenie. I w następnej, gdy ona wchodzi i widzi cień yy, za tą kotarą pod prześcieradłem, ja prawie nie narobiłem w pory, po prostu, chociaż wiedziałem, co tutaj będzie, ale po prostu byłem, byłem absolutnie przerażony, a potem jeszcze jak ten duch w prześcieradle pod łóżki, się czołga w jej kierunku, jak ona leży na podłodze, no to ja naprawdę e, chyba w, na tych no na pewno na tych dwóch filmach to był jedyny taki strach, jaki odczułem. E, inna sprawa, że ja ten film oglądałem leżąc w łóżku i leżała obok mnie żona, która już spała... Nie, nie, nie, ale leżała obok mnie żona, która już spała, owinięta cała kołdrą, także wiesz, nawet głowę miała zawiniętą, mhm. także po prostu widziałem jakieś ciało przed sobą zawinięte kołdrą, nie? I sobie oglądałem ten film, to trochę mnie, mi podbiło, ale powiem wam, że ta scena już u mnie tak, ta, tak, mnie kurczę, takie mi napięcie zrobiła, że potem nawet zwykła, głupia scena, jak, jak bohaterka wysiada z samochodu, nachyla się i widzi jakąś czarną postać w mroku w tle, to ja już byłem osrany, Także, także ta, ta jedna scena u mnie zrobiła, co trzeba, ale zgadzam się, że czarny duch wygląda też średnio. Nie powiem, że gorzej od babci, chociaż chyba gorzej. Nie wygląda może tak źle jak te czarne plamy kajako, gdzie ona się pojawia jako, jako, jako taka twarz czarne plamy z oczami, ale ten czarny duch nie jest jakoś pomysłowo zrobiony. No nie jest, a poza tym też ja mam ten problem, że w zasadzie poza tym początkiem, który jest naprawdę właśnie to, to, to co wszystko wymieniłeś, to, to też jest yy, gdzieś tam w zasadzie pewnie pierwsza, jedna, trzecia filmu, to później mam wrażenie, że jest mało straszenia, paradoksalnie, że tutaj jest dużo takiej dziwacznej atmosfery rzucania jakichś sugestii, bo tam mamy te, te wątki związane z tą hipnozą tej dziewczynki, zresztą tu mamy sekwencję, gdzie ona jest upozorowana w którymś momencie na kajako, co, co też uważam, że to było na przykład fajnym smaczkiem do serii, dużo lepszym niż ten Toshio, nieszczęsny, i mamy tych sugestii właśnie do jakiejś tam innego dziecka, jakiejś bliźniaczki i tak dalej, i tak dalej. I to pod kątem atmosfery to jest spoko, natomiast mnie to jakoś niespecjalnie straszyło i ja mimo tego, że suma sumarum mnie ja kupuje też działanie klątwy w tym filmie, bo jak się spojrzy na to, że no to jest, ta, ta, ta klątwa powstaje w momencie, kiedy coś dzieje się złego i z tej nienawiści się ta klątwa rodzi, no to, to można to kupić, ale mimo wszystko to mówię, to, to jakoś na mnie to dużo mniej wszystko oddziaływało. Czy znaczy, nie wiem, jak tu mocno w spoilery wchodzimy, czy to można powiedzieć, skąd tu się klątwa wzięła, bo to ciężko mówić o nienawiści, naprawdę. No to... no, ja, ja, ja wiem, no ja właśnie. wiem, ale no i jestem w stanie to jakby pod to podpiąć, no bo inaczej to by sensu nie miało. No, umówmy się, że a, albo to ale kupisz, w, albo w nie. No, ale to Ach, w takim tak. razie y, klątwą... Y, Kurde, no trzeba tu powiedzieć o co chodzi. Bo, bo w takim razie klątwa powinna dotyczyć matki, bo to w jej ciele się wydarzyło. Czyli matka jest takim, jakby odpowiednikiem domu, eee, a nie córka, no. która No Gdzieś ale to jest to jest. Nie? Ja, ja to... w sumie to wcale nie no ja, ja roz... ja rozumiem. Wydarzyło. Ja rozumiem to jako po prostu nienawiść na zasadzie takiej, że no, jedno życie wchłonięte przez drugie tak naprawdę, nie? No, ale to jest naturalne i normalne w ciążach no, ja bliźniaczych się dzieje i ja tu wiem. nie ma nienawiści, nie ale z drugiej strony, bo tutaj, tutaj tu jest wytłumaczone, że niby ta, ta, ta siostra żyje w niej. To takie trochę jak, jak mroczna połowa Kinga, gdzie bliźniak T Teda bomonta w pewnym momencie resztki jego jakby ożyły, co tam oko w mózgu było, jakiś kawałek zęba i tak dalej. Tak się zaczyna mroczna połowa. Eee, co, co, ja nie wiem, czy to tak funkcjonuje, gdy płód wchłania płód, czy ten jeden płód w nim nadal jest. Nie wydaje mi się ale no nie, nie znam się aż tak na, te, na, na tej dziedzinie. Znaczy, są też potworniaki, ale nie wchodźmy już w jakieś kwestie medyczne. E, po prostu, e, znaczy, ja też, może nie wiem, nie jestem jakąś specjalistą tutaj, ale e, wydaje mi się, że po prostu w kontekście wierzeń e, japońskich, tak. E, e, też to bardzo ogólnie ująłem, ale po prostu, że można, można to zaakceptować, e, stwierdzić, że, że to mogła być przyczyna. Tak? E, bo dla mnie też rzeczywiście to trochę było wybijające ale zarazem z drugiej strony e, znowu coś innego film zyskał świeżości no, trochę dokładnie. bo właśnie od, odchodzimy od kwestii domu tak to już nie jest po prostu kwestia przebywania w jakiejś przestrzeni tylko dostajemy e, i po prostu tego że doszło do morderstwa i potem jakaś przestrzeń jest przesiąknięta tym złem tylko dostajemy nowy zupełnie niespodziewany i świeży origin i też to wpływa na działanie troszkę samej klątwy na to jak ona się przenosi więc e, to było w porządku, a na swój sposób e, całość, tak, czyli oba te filmy, oba spin-offy są jakoś tam zespojone też tym domem, więc... E, z jednej strony niebo od tego odchodzimy, z drugiej strony w innych wątkach jakoś to podtrzymujemy i to mi się w miarę podobało i też mando ty wcześniej mówiłeś, że trochę się nudziłeś na białym duchu. Ja wam właśnie powiem, że mnie te seanse zleciały bardzo szybko, znaczy no to jest tylko godzina na film, ale też odczułem to przez to, że tutaj mamy dużo tych segmentów, bo mamy po osiem. Chyba 8 w białym duchu i 7 w czarnym, jak tak słabo tak przynajmniej zapisałem. W no 100% pewności teraz nie mam. A że filmy są takie krótkie, no to na segment zostaje tam no, kilka minut, tak naprawdę, w gruncie rzeczy, poniżej 10. I to czuć, nie, że te przeskoki tutaj są dosyć szybkie, przez to moim zdaniem te filmy też są bardziej dynamiczne i e, chociaż tych bohaterów jest sporo, no to e, część po prostu gdzieś tam jest e, wepchnięta na ten pierwszy plan, a część po prostu zespaja nam resztę. E, I mimo tego, że mamy te przeskoki, no to, to też nie jest tak, że mamy jakiś wątek tam właśnie na pół minuty, czy minutę, czy dwie e, i potem go porzucamy, tylko to wszystko ostatecznie nadal się spaja w fajną e, całość. Tak jest. A czy w tym filmie był w ogóle dźwięk kajako? Był, bo ty, był, był, był. Bo ty W mówiłeś, szpitalu, uh -huh, w szpitalu był, na, mówiłeś... na samym początku. Jak jest ta pierwsza s, s, scena w szpitalu, to mamy dźwięk właśnie w scenie z podłóżkiem. Aha. No dobrze. I hmm. e, jeszcze e, w sumie... Bo mówiliście jeszcze o tym samym duchu, nie? No to właśnie ja tutaj miałem większy problem dużo niż ze staruszką, bo staruszka była totalnie kiczowata, kampowa, taka aż jak autoparodia, ale jednocześnie przez tak to było konsekwentnie wykorzystywane. Także to jest ta stara kobieta z demencją, która właśnie straciła kontakt z rzeczywistością, która wykonuje pewne czynności zupełnie automatycznie, mechanicznie i no, właśnie jako duch, jak gdyby to, to, to pozostało tak w mocy. Tak tam mi to pasowało. Tak tutaj, właśnie ten czarny makijaż. Znaczy, no już biorąc pod uwagę ten Origin, no to nie wiem, może to właśnie dlatego tak to wyglądało, ale zupełnie mi nie pasował. Tak jeszcze właśnie w filmie rozgrywającym się w Azji, taki trochę blackface. No to właśnie to mnie wybijało za każdym razem jak ja widziałem tego naszego demona tutaj, że mam jak gdyby pomalowaną Japonkę na czarno i ten design zupełnie do mnie nie trafiał, nawet mimo tego, że Kajako wcześniej miała te swoje formy cieniste i była też tą czarną plamą gdzieś w tle, tak tutaj no nie, to mi się w ogóle nie podobało, tak jak ogólnie to, jak straszono nas, było w porządku, tak też kilka scen zrobiło na mnie większe wrażenie, kilka mniejsze, tak sam design, no jestem na nie. No ja raczej też. Znaczy podoba mi się, że jest coś innego, coś nowego, ale średnio mi się podoba ta, ta czarna postać. A tak w ogóle tak teraz jak o tym sobie myślę, no to no to tego straszenia to też tutaj szału nie ma, bo, no bo co, wymieniłem dwie sceny, które nam nie podziałały, i to, i to w niecząteło. No, no wszystko, ja ci mówiłem, pamiętam, że to jest pierwsza, jedna, tam trzecia filmu, a później to jest, jest zupełnie coś innego, nie takie właśnie bardziej operowanie atmosferą niż tymi jumpscarami. Ale wam powiem, że z perspektywy obu filmów to jest też fajne, że one naprawdę dobrze działają razem. Kiedy człowiek mhm, tak. zaczyna sobie to wszystko rozpisywać, rozkminiać co, co miało miejsce kiedy, jaka jest geneza właśnie tej klątwy w białym duchu. To to naprawdę ma sporo sensu, że to tak było puszczane, tak było prezentowane, tak było wydane na DVD później w takim No, no pakiecie. bo przecież wydania nie ma plakatów nawet osobnych, to są filmy, które są w pakiecie, nie? Jak, jak szukasz jakichś mm -hmm. okładek czegoś, to masz, no, co prawda są okładki z babcią i okładki z czarnym duchem, ale oba tytuły podane zawsze. Tak, tak. No tak. I to jest też o tyle. I cie... na też to wyszło mm. w pakiecie po tym a, a ciekawe mhm. jest właśnie też to, że one pomimo tego, że mają no w zasadzie taki średni mentraż, te 60 minut, to one y, się też autonomicznie bronią. One po prostu zyskują dodatkowo y, w tym dublecie, ale naprawdę wydaje mi się, że jak ktoś sobie tak obejrzy y, samoczynnie, no to szczególnie wydaje mi się, że właśnie przez ilość straszenia, no to taki biały duch to naprawdę też się nieźle będzie bronił jako, jako samodzielny sens. Mhm. Przy czym nadal, no, zwłaszcza przez to, że e, te filmy są krótkie, no to i tak najlepiej obejrzeć w pakiecie i to najlepiej w krótkim odstępie czasu albo nawet jeden za drugim e, i wtedy będziemy się najlepiej bawić. No dobra, chcemy coś dodać, czy przechodzimy Nie, do rebootów? Rebooty. Nie, przechodzimy do rebootów. Chociaż ja ja. ja, no dobrze, no ja to dla pięć, mnie to jest kwestia dyskusyjna cały czas ten, ta nazwa reboot, ale to może wyjdzie nam w rozmowie. My to wiemy, więc tak, przejdziemy do tego. E, tak, minęło kolejnych 5 lat, 2014 e, pojawia się e, nowy film w obrębie serii You On e, The Beginning Of The End, e, czyli klątwa, początek końca. Schemat narracyjny jest ten sam, osiem segmentów skupionych wokół ośmiu postaci, tak wygląda ten film i tutaj ponownie trafiamy do Tokio, tym razem w roku 1995, gdzie prowadzone jest śledztwo w sprawie zaginięcia chłopca, no i śledczy oraz opieka społeczna trafiają do domu i znajdują tam zwłoki tego dziecka. 9 lat później do tego domu e, zawitają pewne nastolatki skuszone historią o rzekomym nawiedzeniu, a sam dom zostaje wówczas sprzedany rodzinie Saekich. No i 10 lat później, czyli znowu mamy przeskok w przód, nauczycielka syna Saekich e, jest zaniepokojona nieobecnością chłopca na zajęciach, postanawia e, przyjrzeć się tej sprawie bliżej, e, zawitać do domu Saekich i, i właśnie sprawdzić, co z chłopcem. No i właśnie mniej więcej... E, no Tutaj wątki tych postaci śledzimy. tak Rodziny Saekich, tych dziewczyn i tej nauczycielki, no i wszystkich osób z nimi powiązanych. No i tutaj na początku dwie rzeczy myślę, że warto wspomnieć. Po pierwsze, że w sumie nie powiedzieliśmy przy tych pierwszych filmach, że tu, tutaj już nie ma Shimizu. W, przy tych filmach i za, za a, tak, tak. Białego i Czarnego Ducha odpowiada jedna ekipa a za ten reboot odpowiada inna ekipa, tutaj chyba twórcą i scenarzystą jest Masayuki oh, oh, oh, Ohai jeżeli dobrze kojarzę, to jest w ogóle twórca który tam trochę horrorów na, naprodukował reżyserował i pisał więc, więc widać, że gdzieś tam jakieś doświadczenie w gatunku ma i w zasadzie to się zabawnie nam ułożyły te filmy, bo tak jak mieliśmy tam dwie VHS-owe klątwy i dwie kinowe, to tak tutaj poniekąd jest taka sama droga, bo wydaje mi się, że White i Black Ghost były tylko wydane straight to DVD, wydaje mi się, że one nie miały premiery kinowej albo jeśli już to pewnie jakąś ograniczoną, a te filmy... Nie, one chyba leciały na tych podwójnych seansach. Znaczy, no, znaczy, nie są ale zrobione są jako, jakość yy, na DVD, powiedzmy, jakościowo. Tak, tak, tak. A, a do tego mm -hmm. no, tak, tworzą tak, blok, tak. nie? tworzą blok dwóch filmów mm -hmm. i te dwa pozostałe, od razu widać jakość kinową, od razu widać inną jakość, jak się je włączy, a też tworzą blok dwóch filmów, bo są ze sobą ściśle powiązane. W ogóle pierwszy raz yy, widzę coś takiego, w ogóle chyba w filmach kinowych, że ten drugi zaczyna się od streszczenia, co było w poprzednim odcinku, tak jakby jak, jak, jak w serialach. Jeszcze czegoś tak, nie przypominam mm -hmm. sobie czegoś takiego. Także, także tak jak mówisz, Jerry, mamy dwa bloki po dwa filmy i w tym naszym pierwszym podcaście i tutaj też. Wyraźne, odcięte dwa bloki ja wam powiem, że tak jak ty, Mando, sygnalizowałeś, że miałeś obawy, w sumie, Szymas, ty też to potwierdzałeś przy okazji właśnie tych filmów, które skończyliśmy omawiać, to ja trochę miałem obawy co do tego rebootu. No to rebootu, ja też, no, bo... nie? To nadal. I i to i, i przed tymi filmami, i po nich też nadal. No bo to wiesz, to są w końcu części 7 i 8, nie? No to, tak, tak, tak. E, no, i, to, to i to ja Oczywiście też ja się ma obawy. Ma, mając w, jeszcze w pamięci to, że to jest reboot, a wiemy też, jak z tymi rebootami bywa w seriach horrorowych, to ja miałem bardzo duże obawy i wam powiem, że ten seans to mnie naprawdę zamiot. Ja uważam, że to jest, jeżeli nie numer jeden, to, to pewnie numer dwa dla mnie w ogóle w całej franczyzie i uważam, że ten film jest po prostu kapitalny. On tak dobrze straszy. Tutaj po prostu tego horroru jest mnóstwo. Jest mnóstwo i w zasadzie każda jedna scena e, działa. Ja po prostu jak sobie wypisywałem takie rzeczy, które e, gdzieś tam na mnie zrobiły wrażenie, to ja mam w zasadzie o tym jednym filmie, mam prawie tyle notatek, co wszystkich trzech pozostałych. E, a do tego, e, to co Ty, Mando, wspomniałeś, że tu od początku, od pierwszej sceny widać budżet kinowy, widać i to też robi naprawdę e, spore wrażenie, bo e, widać przeskok jakościowy i w grze aktorskiej i w efektach specjalnych gdzie tutaj naprawdę tych efektów specjalnych mamy sporo i w nowych patentach. No, dla mnie, żeby się trochę rozprawić może z tym, co, co padło, dla mnie to jest ewidentnie reboot, dlatego że mamy po prostu inną genezę ca całego. Ale nie, dla mnie to nie jest inna klątwy. geneza, tylko e, Redcon bardziej. No, takie coś, co, czego nie było we wcześniejszych filmach, a tutaj w siódmy nam. Eee, no nam to się dopowiada. wydaje, że nie, bo tutaj Tosio w pierwszej scenie jest znaleziony e, martwy, zamknięty w tym pokoju e, i e, no, ewidentnie mamy zasugerowane, że on był po prostu zagłodzony. No ale, bo, to... ale nie, bo tutaj Toshio uh -huh. jest genezą klątwy. Tak, wcześniej tak, myśleliśmy, tak, tak, że uh -huh. klątwa narodziła się w momencie, gdy ojciec zabił Kajako i Toshio. Teraz uh -huh. wiemy, że nie. Że klątwa narodziła się wcześniej, gdy zginął Toshio a Toshio, syn Kajako, to jest tak naprawdę wcielenie ducha tego Tosio zabitego uh -huh. dużo, dużo wcześniej, więc to jak najbardziej według mnie gra z pierwszymi filmami, tylko w pierwszych tego nikt nie mówił nam, no bo w pierwszych gdzieś tam zakładaliśmy co innego. Także ja, ja to kupuję jako połączenie z tym. Bardziej z Aretkonem mi tutaj przemawia, że są niektóre elementy jeszcze raz powtórzone w trochę innym, inny sposób. Chyba najmocniej rzuca się w oczy motyw uczennic. I tej jednej uczennicy, która zakleja sobie wszystko, to jest tak jakby powtórzone, nie? No to widać. No to jak już oglądasz, no to czujesz tutaj gdzieś tak trochę właśnie ten retcon remake, nie? Ale powtórzone i poprawione. No tak, tak. Gdyby... razy lepiej. My wtedy narzekaliśmy na ten motyw, nie? Mocno narzekaliśmy przy, to chyba było w pierwszej, no, w pierwszej klątwie kinowej. W tej uh, you on, te, te, No dobra, nie będę tutaj. <ś Anglo wrecking> tu jest to lepiej zrobione. Fakt, że tak mocniej powiedzmy, bardziej, bo bo to, jeśli miałbym... Ja nie wiem, czy to jest zarzut. Nie, to nie jest zarzut, ale jeśli miałbym na coś zwrócić uwagę, to w tym filmie jest mocniej wszystko. Tak, nie, nie, nie ma takiego, powiedzmy, aż tak dużo takiego subtelnego, delikatnego straszenia. Jest tego naprawdę dużo tutaj. Ale te, nie... Te sceny... W, w, w ja, to, ja, ja nie twierdzę, że one nie są straszne. Ja się z tobą zgadzam, żeby było to jasne. Nie? To jest jeden z najlepszych filmów w tej serii. Ja też tak uważam. Ja, jakbyście się za głowę łapali teraz, drodzy słuchacze, że co, co ci ludzie bredzą, nie? E, trzeci film... Siódma no, część. część. szósta, piąta, a oni się zachwycają, to za chwilę nie. Znaczy przy dziesiąty film w serii, przy, nie jeszcze no, przy, ósmej, przy ósmej już będziemy trochę kręcić sami. Ja się zgadzam z tobą, że on jest dobry realizator. Jest fajna historia, on naprawdę straszy. Kilka razy zaskakuje, bo pogrywa z elementami, które znaliśmy, a robi je trochę inaczej, ale, ale jest przepakowany, ma, ma no, tych, to, to tych tak, strachów na mnóstwo. Mhm. Nie? Ale z drugiej strony na przykład ja wam powiem, że a propos właśnie te pomysłowości tego, jak ten film jest dobrze rozpisany, to tutaj dla mnie taką y, sztandarową sceną, którą ja pewnie będę wspominał przez lata, y, to jest scena z pianinem w szkole, kiedy mamy w zasadzie taką dosyć długą sekwencję i ja mam wrażenie, że tutaj to jest no, zastosowane to o czym przy okazji innego podcastu, ostatnio Ty Mando wspominałeś o obecności, że mamy nakręcanego jumpskera, który jakby w ogóle nie wybrzmiewa, tylko cały czas jest ta y, spirala nakręcana nakręcana i inaczej jest to wszystko rozwiązane. Dla mnie ta scena była po prostu przegenialna, nie? bo tam mamy po prostu takie przyciągnięcie. Całej tej sekwencji, tak to wszystko rozgrywane, że my też no, wiedząc właśnie, jak to jest wszystko przepakowane, bo tutaj to Nomenomen to się wyskakuje z lodówki, to po prostu ta scena robi niesamowite wrażenie, bo my się spodziewamy po prostu tego, że to zostanie w jakiś tam sposób rozwiązane, a jest inaczej. Zaskakująco i też przerażająco, naprawdę kapitalnie poprowadzona sekwencja, a takich sekwencji tu jest po prostu mnóstwo. Tym bardziej, że tak naprawdę tutaj mamy straszenie i klimatem takim bardziej subtelnym, bo mamy na przykład motyw spirali, którego wcześniej nie było, a tutaj się pojawia, że różne osoby jakby zainfekowane klątwą rysują spirale, co jest... Subtelny. No, no, subtelny też w tym sensie, że, no że, wiem, że, że to nie jest... Ale dużo No, tego naczynie, no jest tego dużo, no, to, to też, no, tak jak Mando mówi, to jest wszystko przepakowane, ale, ale chodzi mi o to, że to jest jakby zupełnie inny rodzaj straszenia, że to jest takie trochę pogrywanie z niewiadomą, no, bo my nie, nie wiemy w zasadzie jaka jest geneza tego, tej, tej spirali, ona się po prostu pojawia co i róż. Mamy właśnie te takie bardziej horrorowe motywy z, kojarzone z Toshio i z tymi działaniami demona, ale na przykład mi się też szalenie podoba, jak tutaj kajako jest prowadzona. Bo tutaj w zasadzie mam wrażenie, że to jest film, w którym kajako jest najwięcej, chyba ze wszystkich części, które do tej pory widzieliśmy. Ale ona jest tak w nieoczywisty sposób prowadzona i wykorzystywana. I, i to też jest fajne. Dostała głos przede no, wszystkim. No, nie? Dokładnie, w sensie... dokładnie. Ma zdanie, ma jakieś poglądy, ma jakiś cel i tak dalej. I tutaj w ogóle jest tak, że jest wiele takich rzeczy, które są w bardzo nieoczywisty sposób poprowadzone. Właśnie jak są sceny z kajako, jak mamy scenę z mikrofalówką jedną czy drugą. No, no naprawdę <śmiech> no, dla mnie to jest kapitalny film po prostu. Hmm. No to, to ja tutaj wiele nie dodam. To jest bardzo, bardzo duże zaskoczenie. bo znaczy, Myślałem, że no jeżeli to będzie reboot, remake, taki typowy, właśnie wierny o to, że dostaniemy po prostu odtworzenie tych scen przez nowych aktorów, może z większym budżetem i tak dalej, ale nie spodziewałem się, że właśnie z jednej strony to będzie tak wierne, bo ten film zapożycza całe wątki z tych poprzednich filmów, z tych pierwszych czterech, ale jednocześnie, że będzie tutaj tyle świeżości, bo ten film zapożycza je, ale prowadzi inaczej i na ogół poprawia błędy z tych filmów wcześniejszych, tak jak Mando powiedział ten wątek uczennic na przykład, które odwiedzają dom Saekich. To też powraca, ale jak my wtedy strasznie krytykowaliśmy to wejście do domu takich uczennic zombie, że to wygląda no, dziwacznie, no. że właśnie te dziewczyny wyglądają jak zombie. A to jest super motyw nie z jak z, rysunkami, i tak dalej, to tutaj za... z rysunkami motyw. Mhm. Też jest motyw ze szczęką, ale też zupełnie inaczej. No, no bardzo tak. fajnie, chociaż też jest prze, przekombinowane, bo na przykład scena w metrze, gdy ona widzi je już takie też właśnie jak zombie i potem widzi jakiegoś wielkiego ducha czy coś gigantycznego na suficie, to już tak dla mnie za dużo było, a potem w sumie to, to była dla mnie najgorsza scena, potem jak ona wchodzi do domu i zaczyna latać niczym psa, niczym ten, niczym Gandalf e, przez Sarumana w Isengardzie rzucany po ścianach, to tak mówię kurde, nie, nie, nie, ale za chwilę byłem usatysfakcjonowany, bo gdy ta scena się kończy, to załapałem wtedy chyba dopiero kontekst czasowy, bo, bo wtedy mamy scenę, gdy ktoś mm -hmm. wchodzi do domu, żeby go kupić, nie? I to takie, a fajne. Ale tak jak mówisz, bo ci eee, przerwałem, tak. w ogóle ja nie wiem, jakie wątki, bo ty mówisz, że dużo wątków zapożyczę, ja szczerze, ale no, moja pamięć jest kiepska, ja nawet nie wiem, czy się przyznawać publicznie, nie pamiętam o jakiej scenie Jerry mówił, której nigdy nie zapomni z pianinem. Eee, <grym> to ja zapomniałem w szkole, to jest ale... w szkole, jak, jak dziewczynka w szkole gra tam na jakiejś sali gimnastycznej, grają i ona wychodzi, co, coś tam ją porusza i wychodzi za kurtynę mm -hmm. i tam jest takie pianino. Z, z, z a, dobra, kurtynę, no, no, no, dobra, dobra, no, a potem trafia do tej e, pani pielęgniarki i kładzie się tak, na łóżku, tak, tak, tak, no dobra. Pani. Ale potem na tym łóżku znika, a pojawia się w domu, to też takie trochę chaotyczne z zaklejoną taśmą, całym domem. Ale, ale dla mnie to nadal gra z tymi filmami, bo na przykład, wiesz, mamy nową nauczycielkę, ale ta nowa nauczycielka Czyta notatki starego nauczyciela, który szedł odwiedzić to się w, w domu. To wszystko było w, w pierwszych klątwach tych ty, na VHS, tych japońskich. No ale naprawdę nie ma romansu w ogóle, czy nawet nie ma sugestii romansu kajako z nauczycielem, co było w sumie istotnym wątkiem w tych pierwszych klątwach. No bo to było tym katalizatorem, tak naprawdę, który no, spowodował pierwsze zbrodnie. A no, ale tutaj gdzie w ogóle tu? tego nie no, ma. No, ale, ale też nie ma, że nie było. No okej. Okay. Tak się nie robi, bo tutaj zazdrość się pojawia jako motyw. Nie? To, to też jest mm -hmm. wykorzystane. Tylko znowu, tak jak właśnie mówimy, że to jest takie trochę powtórzenie z różnicą. Że w zasadzie oni wykorzystują pewne wątki, ale są inaczej prowadzone. Bo tutaj zazdrość występuje w kontekście dziecka i, ono, i ta zazdrość też jakby powoduje... No, rzeczy tragiczne, ale no jakby mówię, inaczej jest to poprowadzone po prostu. Powiem wam, że zaraz, kurde, Każdy nie robię ja się... w gacie, taka dygresja, tylko wchodzi w koło samochodu jakiś. Jak chodzi tak bardzo powoli z workiem, a przy samym samochodzie chodzi, nie wiem z której strony mi wyjdzie, nie? Czy się pojawi w lusterku, czy w której szybie teraz. Tak wiesz, metro ode mnie. A i tam powtórka ze sceną z płodem w worku, nie? Znaczy z płodem, z, z noworodkiem. No to teraz hmm. zluzowałeś sytuację, widzisz? Teraz już się nie boję. Mówimy dalej. Dobrze. Więc tak, nieważne czy sobie to ułożycie w głowie jako nowe podejście o tej historii, czy tak Mando do, wpasujecie tę nową wersję w tę starą, tak żeby to wam współgrało, bo w dużej mierze tak się da. Ja jestem tutaj raczej bliższy temu, że to jest reboot, ale rzeczywiście twórcy się tak bardzo postarali, że to można też traktować jako inne spojrzenie tak z tymi drobnymi różnicami na te wszystkie wydarzenia, które już znamy, a nie zupełnie nowe podejście do całości. Tak czy siak to jest super. Ponownie otrzymujemy multum segmentów, poznajemy masę bohaterów, widzimy Zwiastuny przyszłych wydarzeń, więc znowu jest to, co ja chwaliłem wcześniej, taki przy serialu i przy filmach, że to zło, które nawet jeszcze się nie wydarzyło, to że ono, my, my wiemy, że od tego się nie ucieknie, tak, że to jest właśnie taka spiralka, która się będzie kręcić w nieskończoność i tutaj nie ma żadnej opcji, żeby z tego wyjść. Po prostu tak czy siak to zło się wydarzyć musi. I ostatnie segmenty znowu spajają wszystko w całość, wyjaśniają w najdrobniejszych szczegółach. I to też gra bardzo dobrze. Jerry wspomniał już o tym horrorze, o tych konkretnych scenach. To tak, po pierwsze miałczenie i harkot znowu mają sens. Bo mm -hmm. powraca kwestia kota, To Shio. Mamy znowu też te złamane kalki, rozerwane tchawice, kartanie. I w ogóle ten koci wątek to jest tak bo no, to prawda. Bo... Znaczy, tak naprawdę na ekranie nawet za dużo nie widać, nie, w gruncie rzeczy w tych scenach, ale e, włos się jeży i już pierwsza scena, e, która zwiastuje właśnie, znaczy pierwsza scena, która jest konsekwencją wcześniejszej, ale wtedy jeszcze o tym nie wiemy, e, scena z mikrofalą, no to to jest e, no, niesamowite. E, właśnie ciekawe jest to, że dodano ten wątek jeszcze spirali, to Shio, no, moim zdaniem jest w formie, totalnie. Tak, tak. Mhm. E, <laughs> jednak tak jak ja ostatnia. Myślałem, że trochę się oswoiłem. Nie, to jednak nie. <śmiech> nie ma bata, po prostu, jak widzę to Shio, to. Ale tak jak mówisz o Shio, to teraz myślę, że skoro ten film, a szczególnie następny, mówi nam, że to Toshio jest źródłem klątwy, to jego obecność przy dwóch domach, w tych dwóch wcześniejszych filmach, też może mieć wpływ na to, co dzieje się w tych domach. Mhm. No, no dobra, nieważne. <śmiech> no tak, no bo on powoduje też, jak gdyby, powstanie innych. Klątw, nie? no mm -hmm. bo na przykład kajako sama zaistniała dzięki to szyjo, mm -hmm. więc w sumie ma to też sens. Spoko, już tworzymy jakieś spójne uni uniwersum. A, a, a wam powiem jeszcze, że tak, tzn. fajny motyw z kasetami wideo na koniec, ale też głupi, bo, bo ta kaseta, która najwięcej nam mówi, jest taka trochę bez sensu. Stoi, stoi mhm. sobie kamera i nagrywa łóżko. Nie? E, tak nie wiadomo, skąd ta kamera się włączyła, ale fajny motyw z kolei na samym początku, jest z kamerą, gdy e, ten reporter z pomocą społeczną. Jest tak, opieką tak, tak. socjalną mhm. kolego. Wchodzi i tam się przewraca. Ale z kolei, ja wiem, że ci przerwałem. Zaraz y, pa, pamiętaj, w którym momencie. Y, fantastyczne zakończenie ze schodami. To, o czym mówiłem w, w poprzednim mhm. podcaście, że trochę inaczej ogrywali w drugiej klątwie Kinowej schody. Tak tutaj też przegieli, też napompowali, bo taka kajako to po prostu jeż, jeszcze trochę i supermoce, by dostać, nie wiem, pelerynkę i, i, i maskę. Pojawia się w takich miejscach wszędzie, ale właśnie to, to, to super granie, że oglądasz siódmy film, spodziewasz się, żeby nieśmiało teraz zejście ze schodów, a tu nie. Bachnie, ci nagle gdzie indziej tą kajako wrzucają i to tak totalnie, że akurat w tym miejscu się je nie spodziewasz, i to też fajnie zagrało to w ogóle ten finał jest moim zdaniem sorry to ci wpadnę jeszcze w słowo bo ten finał w ogóle jest mega mocny bo on bawi się na różnych poziomach właśnie mamy te, te schody i kajako mamy przecież zabawę z sceną pod prysznicem która też jest takim powtórzeniem z różnicą trochę i po prostu dla mnie jakby sama ta ostatnia sekwencja to jest mnie wykręciło po prostu jak to zobaczyłem tym bardziej, że ten film naprawdę wizualnie robi niesamowicie dobrą robotę, że, że te efekty specjalne chyba no tutaj akurat to ja bym powiedział, że to najlepsze są w ogóle w całej serii że sam film to bym się kłócił, czy dwójka kinowa jest lepsza czy to, ale, ale pod kątem efektów ten film jest chyba najlepszy hmm. No to ja może skończę w końcu wyjście. Dobrze. E, oprócz Toshio i tego, o czym mówicie, mamy właśnie znowu jakiś, e, mamy ten śluz, mamy te potwory spod kołdry, mamy wysuszone ciała, mamy krwawe kałuże. E, tych e, momentów e, grozy, e, o właśnie, tak, e, cały ten notatnik i e, te wszystkie wizje jest też z nim związane. E, no tego tu jest cała masa. Naprawdę w niektórych scenach e, tu można by je rozebrać na czynniki pierwsze by było kilkanaście elementów, które wzbudzają w nas strach. To gra świetnie, ale skoro właśnie e, mówimy też o technikaliach trochę, to e, na mnie przy ogromne wrażenie zrobiło kadrowanie, e, bo e, tutaj bardzo, bardzo często, naprawdę ja e, potem sobie jeszcze przewijałem ten film i e, zwracałem na to szczególną uwagę, bardzo często widzimy taki szeroki kadr, w którym postać, e, którą powinniśmy obserwować zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. I to jest też takie no, nietypowe w takim mainstreamowym, zwłaszcza hollywoodzkim e, kinie. E, ona nie znajduje się często w centralnym punkcie, tylko po prostu zajmuje gdzieś jakieś 10-15%, 20% może ekranu max. E, I wówczas nasz wzrok nie skupia się na tej postaci, a bardziej na tym, co jest w tle. I w tle bardzo często są drzwi, są okna, są szafy, są jakieś przejścia, dziury, otwory to ja I tak e, miałem przy obecności właśnie. To bardzo e, często podkreślałem, że. że może tam nie było tak, że postać była z boku, ale bardzo często coś, co e, uwaga widza, miała się skupiać na szafie, na drzwiach, na czymś w tle. E, i dokładnie, dokładnie. E, tyle, że e, tutaj e, tak naprawdę czasem w tle. E, przejdzie jeszcze jakiś duch, czy coś, tak jak w obecności. To działało tam nie bardzo dobrze, jak ta słynna scena z tym pianiem e, e, na tym ganku, tak, że tam ten szeryf, ten policjant cały przechodzi, jak tam ten demon przeszedł w tle, no to e, to był jeden z najbardziej przerażających momentów dla mnie w kinie, e, za pierwszym razem e, i za drugim razem ja na to czekałem, jak to się pojawiło, to znowu wydarłem się na cały kino oczywiście, e, bo napięcie jest tak doskonale zbudowane, ale to, co tutaj mnie jeszcze zafascynowało, to to, że bardzo często, to nie jest po prostu, to nie są jedne drzwi, czy to nie jest jedna szafa, jakieś lustro jedno, czy coś takiego, tylko że kadry są tak budowane, że często mamy dwa miejsca. Mhm. Jedne drzwi i do tego jakaś otwarta szafa, tak? Albo wejście do szafy, ale na górze jeszcze dziura, tak? Jakaś, czy no to jest tak jakoś kadrowane, że bardzo często są przynajmniej dwa miejsca, gdzie coś może wyskoczyć, czym się też czasami bawią, ale to też nie służy tylko jumpscarom, tylko na ogół tam niczego nie ma. Właśnie o to chodzi, że często te sceny są tylko tak przez moment wydłużane, my po prostu jesteśmy przekonani, że zaraz z jednej albo z drugiej dziury coś wyskoczy i tak skaczemy wzrokiem. Lewo, powiedzmy, bohaterka czy prawo, czy bohaterka, otwór pierwszy, otwór drugi. Drzwi i okno, drzwi i okno, szafa i coś tam i siedzimy jak na szpilkach, wpatrujemy się w te puste przestrzenie, a nic się nie dzieje, ale to działa, to działa no, cały czas. No to jest najstraszniej największym na, na najbardziej coś takiego straszy. Mówiliśmy o tym, ja mówiłem nieraz przy obecności właśnie pierwszej, bo uważam, że ona tym straszyła. Mówiliśmy o tym przy Dance Macabre. Jumpsker ma na celu, że ty podskoczysz i się wydajesz, mhm. ma na celu rozładować. To jest wentyl bezpieczeństwa. Jeśli tego nie ma... Ale tutaj to, tego nie ma no, to, to się wcale. tak nawarstwia w tobie to, to, to, to napięcie, że, że w zasadzie nic się nie dzieje, a ty jesteś... Oczywiście, jeśli to jest dobrze zrobione, nie? ale to dlatego mm. właśnie ten film tak dobrze straszy to ja się cieszę, że to też tak uwypukliłeś, bo to naprawdę jest kapitalnie robione i też naprawdę pomysłowo wykorzystywane, bo ta taka właśnie nieprzewidywalność tej, tej serii, no to tutaj mam wrażenie, że przez to, że jeszcze sobie twórcy właśnie pogrywają z naszymi oczekiwaniami bo widać, że dobrze odrobili lekcje z poprzednich filmów i, i no za założyli, że widzowie będą je znali i że będą się pewnych rzeczy spodziewali, robi to niesamowitą robotę po prostu. No dobra, A no zanim przejdziesz do czwórki, to ja, już już dodam, czwórki, to ja jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć a propos mm -hmm. tego rebuta, że żeby jeszcze bardziej skomplikować, jeśli słuchacie tego na YouTubie, no to widzicie okładki, bo ja je tam wklejałem, to ja tego kompletnie nie czaję. Jak można skomplikować tak serię, bo te okładki mają zarówno tego filmu, jak i następnego numerki 3 i 4 przy tytułach, sugerując, że jest to kontynuacja kinowych wersji z pominięciem innych wcześniejszych, nie? I jeszcze nawet masz napisane kontynuacja klątwy na pierwszym plakacie i sam tytuł, no początek końca, to nie jest tytuł rebootu, to nie jest tytuł czegoś, co zeruje nam i zaczyna od nowa, nie? <grym> Tylko czegoś, co zaczyna zakończenie. Także totalnie tego nie rozumiem. Tak chaotyczna jest ta seria pod tym kątem, że to... to... Ale mimo wszystko nam to gie, mimo wszystko jesteśmy w stanie to jakoś przeanalizować i znaleźć jakiś sens w tym. No dobra, no to przejdźmy do kolejnego filmu. Rok później w kinach pojawiła się You On The Final Cars, czyli klątwa, ostateczna klątwa. Jest to bezpośredni sequel, Mando już mówił, że rozpoczyna się od takiego typowego w poprzednim odcinku, takiego serialowego w poprzednim odcinku i ja też po prostu nie wiedziałem co się dzieje w pierwszej chwili, tak? Czy to tak powinno być, czy co? No, ale to jest w jakiś tam sposób, może i przydatne, potrzebne, bo no, to jest bezpośredni sequel. Tutaj jak gdyby jesteśmy już po tej zbrodni w domu Saekich i to Shio trafia do domu siostry swojego ostatniego ojca. Czyli właśnie Takeo. Czy to jest Saekiego, spoiler? Nie. Ja na początku się... nie wiemy, kto tam trafia. Jakiś chłopiec został przez nich przejęty, to jest w ogóle dla mnie tandety, bo to tak jest prowadzone, że nie wiemy, co to za chłopiec, ale widzimy... No, ale wiemy od ale, początku. No właśnie, o to chodzi, ale widzimy ducha to Shio, a w pewnym momencie, nie wiem, po ilu, po 30 minutach jest takie, taki wielki twist, że ten chłopiec to jest to Shio i wtedy nagle dostajemy segment, który nam pokazuje te wydarzenia, które były wcześniej, na których widzieliśmy chłopca od tyłu, bez głowy kadrowanego mm -hmm. albo jakoś tak, ale teraz jeszcze z dodatkowymi scenami, gdzie kamera raz jeżdża na jego twarz, żeby, żeby jak, jak, jak z idiotami, jakby widzowie, mieli, ten, twórcy mieli do czynienia. Ja byłem tym, z, ja byłem tym ten, zdegustowany, ci powiem jak to oglądałem. Mają mnie tu za debila. Hmm. Znaczy ja ci powiem, że ja to wypagłem jakoś. Jak teraz o tym mówisz, to tak, zgadzam się. Ale jakoś wypagłem to ze świadomości. No w każdym razie trafiamy do tego domu i śledzimy losy no, ciotki Toshio i jej córki. A ponadto równolegle obserwujemy jeszcze inne małżeństwo, które prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia też właśnie młodszej jak gdyby siostry, żony z tego małżeństwa, tak? czyli też krewnej młodszej. No i tutaj to i oczywiście się zazębiają. No i Jerry, może ty teraz rozpocznij? No, ja Wam napisałem od razu po seansie, że to jest niestety spore rozczarowanie. I wydaje mi się, że to jest paradoksalnie, pomimo paru rzeczy, które bym chciał wyróżnić na plus. Film, który no, całościowo rozczarowuje, ale to chyba jest kwestia tego, że ta poprzeczka była tak wysoko zawieszona, bo. On rozczarowuje mnie osobiście na, na dwóch poziomach. Po pierwsze no on jest dużo mniej straszny. Teoretycznie mamy tutaj parę patentów też takich rodem z jedynki, ale oni postawili tutaj zupełnie na coś innego, że właśnie mamy tu zabawę już z Tosio jako demonem i z, z tą, tą taką dwoistością chłopca i po prostu to, to jest trochę tak jak było w Black Ghost'cie, że mieliśmy straszny początek i później już było dużo więcej takiego pogrywania sobie z widzami. Tak tutaj mam wrażenie, że jest podobnie, że zaczyna się od kilku mocniejszych scen, ale później właśnie jak mamy to, to przejęcie chłopca, które tu się podpisuje Mando, to, to jest słabo zrobione, mało zaskakujące, to, to później właśnie mamy sporo takiego chodzenia, te postaci prowadzą tam śledztwo, ale w zasadzie mam wrażenie, że dzieje się niewiele. Mamy trochę takich, bardzo takich sobie scen, kiedy my widzimy... Od któregoś momentu i to jest mega nadużywane też według mnie tego chłopca, który niby jest chłopcem, a, a to się z niego wyłazi i coś tam robi. Ale, ale to, to tak, jest. Zrobione, to jest słabo się, jak zrobione, to jest słabo zrobione, i to nie, raz działa, zobaczyłem... nie? Bo tutaj mamy wydłużenie tej sceny z końcówki poprzedniego filmu, gdzie mążka jako no, dopuścił się niby tego morderstwa. I, i, I tutaj już widać, że to już nie jest, e, e, przynajmniej tak mi się wydaje, że tego już nie można traktować jako sequel, tylko faktycznie jako reboot. No bo tutaj to się nie zginął, nie? A, a jednak cały czas się mówiło, że to się zginął w mhm, tym. Tak, tak, tak. A tutaj on... no, ale to zginął inny tocznik. <grywa> ale no, ten wcześniejszy to zginął wcześniej, a tutaj się narodził nowy jakiś... No, ale, ale to wyjście tego ducha, to pierwsze wyjście, jak idzie ten zły ojciec z nożem i ten duch wychodzi, mówią, o Jezus nie, no, nie pamiętam, chyba pierwszy raz to, tak, takie coś słabe zobaczyłem w tych filmach. Potem z tym duchem trochę tam kilka razy grają, bo jest ta dziewczynka, która obserwuje go ze szpitala i, i, i tam to jest, jest kilka sympatyczny takich młodyś. momentów, że... Z, z raz, dwa razy tam jest coś takiego, że u, taki, taki, taki niepokój, ale, ale ten wychodzący toś z siebie jest taki sobie i, i też dom zostaje przecież zburzony, a nie, nie, nie pamiętam dokładnie jakie ramy czasowe, ile to minęło, ale no nie dużo raczej chyba, więc to też się kłóci z wcześniejszymi filmami, bo tutaj już wyraźnie wiemy, że klątwą jest... 10 lat no, minęło klątwą jest chłopiec, nie dom. To już jest tutaj wyraźnie, ten, ten film już nam tak, to tak. totalnie mówi, że to nie dom przejął te te, te, to całe złe mojo po, po, po tych morderstwach, tylko to cały czas Toshio, nie? A no tu jeszcze masz scenę w Windzie, nie? Gdzie masz yy, 15 Toshio, aaaaah, miałczących, nie? No ale tutaj to tak naprawdę właśnie mówię, ja mam ten problem, że ten film się dłuży. Ja doceniam jakby sam pomysł z, z pójściem w takim kierunku, bo wydaje mi się, że to naprawdę mogłoby zagrać lepiej niż suma summarum wypadło, bo właśnie trochę te efekty specjalne, trochę to, jak ta historia jest prowadzona z, z tym Toshio, to powoduje, że to nie działa. Mimo tego, że tu jest parę mocnych scen i to w zasadzie mam wrażenie, że jest y, niezły początek, jest niezła końcówka, tam mamy później parę takich sekwencji, jak jest tak to karaoke, które mi się podobało. Ale mamy to też jest, jak potem wchodzi dziewczyna i widzi ją wbitą w sufit, no to też słabo wygląda. No to wygląda, wygląda tak sobie, ale sama ta sekwencja jest, <śmiech> dla mnie była spoko, tak jak sekwencja w restauracji. To też był taki w sumie dosyć tani motyw, ale, ale też mi się to jakoś podobało, ale... A tam to było bardzo fajne, ten cały wstęp do samospalenia, to na mnie mocno podziała. Ale jeszcze makaron, no, makaron w ogóle... w ogóle, nie, i ten talerz, i ta, no tak, to, tak. Było, to było w ogóle super, nie? Mówię wstęp, tak, tak, tak już tak. nie sam akt, ale to, co się dzieje po drodze i to zaburzenie właśnie czasoprzestrzeni, mhm. znowu, to, że rzeczywistość się zmienia, czyli, że to zło jest takie omnipotentne, to mi tutaj strasznie pasowało. Tak samo w sumie halucynacje nauczycielki też na mnie dość mocno działało, działały. Jest kilka też no, powrotów do straszenia, tak jak w poprzednich filmach, ale zgadzam się, że film jest przekombinowany po prostu. I też masa wątków jest tak zupełnie początkowo niejasna i nawet potem, jak to wszystko zaczyna się znowu układać, to jednak w tym filmie mam wrażenie, że to działa trochę słabiej, bo to, co jest do czegoś rzeczy tak się trochę trzyma, bo, bo scenarzysta tak chciał. Nie, bo no, tak? Środek jest nudny, tak... mam wrażenie, i taki niepotrzebnie poprzeciągany wielokrotnie. Nie? To, to, ta klamra, to końcówka jest przecież też już mocna i w zasadzie sam finał i jego wymowa mi się bardzo podoba, ale, ale no właśnie cały ten środek tak naprawdę... No... I tak jak powiedzieliście, klątwa stała się tutaj takim typowym demonem. tak To już nie jest jakaś emanacja zła działająca w jakimś miejscu, która jak gdyby zaraża każdego, kto się w tym miejscu pojawi, tylko mamy no, jak gdyby demona, który opętuje po kolei kolejne osoby, tworząc sobie nowe naczynia, tak? żeby posiadać jakieś tam fizyczne ciało. Zresztą tutaj w ogóle to całe ogrywanie fizycznego ciała jest dosyć istotne też w prowadzeniu narracji. I tak jak do pewnego stopnia mi się to podobało, tak jednocześnie e, ogołociło trochę e, całą tę serię z czegoś, co było fascynujące, bo e, no żałuję, że demon zajął miejsce takiego chaotycznego zjawiska nadprzyrodzonego, które chwaliłem przy tych naszych poprzednich tak, podcastach. I też w związku z tą ewolucją postaci Toshio, ja nie do końca rozumiem funkcję kajako. Tak, bo znaczy no znowu no mogła powstać bo to albo mogła powstać no bo też zginęła w gniewie ale e, nadal tak trochę mi się jedno z drugim gryzie no no, bo to tak mówię mi się wydaje że po prostu na papierze to chyba lepiej wyglądał ten pomysł niż został wyegzekwowany nie? I, i po prostu no tak tu jest dużo takich rzeczy które się gryzą tak, tak, tak po prawdzie no dlatego no mówię, dla mnie ten film jest, jest po prostu rozczarowujący, Najsłabszy zdecydowanie z tego segmentu. Yy, i, no, I to nie jest złe kino moim zdaniem. On nadal naprawdę ma niektóre momenty i i, I mówię, na przykład końcówkę kupuję. Nie wiem, na ile wam się podobała ta finałowa sekwencja i, i jakby ogólna wymowa tego filmu, która sobie pokrywa już nawet z samym tytułem tak naprawdę. I, ale, mm -hmm. ale to było akurat spoko. Nie? Przy czym ja tutaj pod tym, co ty powiedziałeś, to, to się podpisuje, że tutaj troszeczkę za bardzo pokombinowali, nie? że chcieli jednak pójść w nowym kierunku. I mówię, ja doceniam sam pomysł, ale wykonanie trochę nie, nie, nie pykło. To skoro już przeszedłeś do zakończenia, to Mando będzie miał słowo końcowe, ja się już teraz yy, yy, wetknę. Yy, moim zdaniem to zakończenie... Yy jest ok, po prostu pozwala na tworzenie kolejnych sequeli, ale ja się cieszę, że jednak takowe nie powstały, bo ten film trochę udowodnił, że tak jak udało się to ciągnąć niesamowicie długo, tak, przez wiele, wiele lat, przez siedem poprzednich filmów, tak jednak ten potencjał klątwy to Shio i Kayako no, nie daje się eksploatować wiecznie, tak, jest jednak w jakiś tam sposób ograniczony i tutaj jeszcze go spłycono i moim zdaniem dobrze, tego nie ciągnięto dalej w tym kierunku, nie, bo jak widzę potencjał ogólnie na tworzenie czegoś, tak jak właśnie ten czarny duch, czy biały duch chociażby, czy może nawet da się jeszcze jakoś jakiś epizod z funkcjonowania klątwy może rozwinąć do filmu. Tak tutaj, takiej bezpośredniej kontynuacji tego ósmego tytułu z serii z, w ramach tych tytułów azjatyckich ja bym nie chciał, bo to by było bez sensu moim zdaniem. Ja się zgadzam i wiele nie dodam, bo to jest film, który paradoksalnie, widziałem go przecież jako ostatni z tej całej czwórki, pamiętam najmniej i to tak naprawdę wyleciał mi z głowy ten film prawie, że pamiętam. Znaczy, gdybyśmy teraz zaczęli wchodzić w szczegóły, pewnie okazałoby się, że pamiętam go całego, bo tu po prostu jest bardzo mało tego w tym filmie, tak mhm. mi się wydaje, ale nawet teraz przed nagraniem robiłem sobie szybki taki przegląd po pasku, żeby przypomnieć sobie, mówię, białego ducha, czarnego ducha, Pamiętam trójkę, czyli początek końca też dosyć, ale przejechałem sobie po pasku, tak na, na, dla świętego spokoju, żeby sobie przypomnieć. Tak ten przejechałem po pasku i, i nadal mam dość dużą pustkę w głowie i nadal ta końcówka jest dla mnie trochę chaotyczna i, i niekoniecznie mi się podoba, gdy tam Tosio pojawia się w, tym, w tej nowej formie e, i, i na przykład jest znówka jako schodząca po schodach i, i tym razem mi się ona nie podoba I, i, i to, jak to jest ograne z tą siostrą nauczycielką i ogólnie mi się ten film po prostu, e, po prostu mi się on nie podobał. E, nie jakoś bardzo. Nie? To nie jest jakoś tam, że o, e, zmarnowany czas, ale. E, na tle po prostu no, on, on, mnie, on, mnie, nie? on mnie ani nie straszył. Te patenty na straszenie według mnie nie były jakieś szalenie dobre. Może, może gdybym naprawdę na bieżąco to, to, to komentował, to bym wskazał kilka faktycznie fajnych, bo tam ten makaron rzeczywiście był fajny. Tam nie wiem, e, jakieś, jakieś drobne wizje też były fajne, ale ogólnie. Mm, z tego co pamiętam, to te motywy na uśmiercanie i na e, straszenie, one mi się w tym filmie umiarkowanie podobały. Okej. Okay. Ale i tak w zasadzie no jak jesteśmy po ośmiu filmach, to wam powiem, że to jest po prostu jedna, jeden z niezaprzeczalnych plusów no, naszego no, podcastowania. bo że... wiem, do czego zmierzasz. To jest po prostu coś, czym ja jestem autentycznie zachwycony, bo gdybyśmy się nie nakręcili tak od słowa do słowa, żeby to robić, to ja bym pewnie nie nadrobił nigdy tych klątw, bo, bo by mi się nie chciało. A ja uważam, że to jest chyba najrówniejsza seria horrorowa, jaką ja kojarzę. No mamy osiem filmów i w zasadzie pomimo tego, że tutaj na, te, na ten ósmy... Jeszcze piła. No piły nie oglądałem, <grym> więc się nie wypowiem. No, piła jeszcze Halloween moim zdaniem. Tak samo pogmatwany jak, jak i on, w sensie włożeniu tego w jakieś logiczne linie. Ale też uważam, że Halloween nie zjechał poniżej jakiegoś no, poziomu. No ale to, to jest naprawdę e... zadziwiające, Ale że zgadzam to jest się z tak tobą, bo nie? ja kiedyś... Kiedyś uważałem, że nawet, nawet potrafiłem wskazać w różnych seriach, gdzie był ten punkt, w którym się załamało. Spadnie. No i, i na przykład, nie wiem, taki piątek 13. Ja jestem w stanie do czwartej części oglądać. Uważam, że od piątej jest spadek, chociaż niektórzy szóstą chwalą za to, jak jest tam kampowa i fajna, ale no, to taki jeden z przykładów. Gdzieś tam w którymś momencie następowało to takie, że o jezu, nie poszliśmy za daleko. A tutaj faktycznie, no, 8 filmów i tak jak nawet ósmy mi się nie podobał, to nie było to jakieś niepodobanie takie bardzo straszne. Chociaż, no już, już naprawdę jesteśmy na granicy. Tak jak, tak jak mówi Szymas, ja bym nie chciał, żeby to w tym kierunku szło dalej. Jeśli by mieli kręcić, to niech zrobią jakiś reboot albo coś. Albo tak jak właśnie teraz zrobił Netflix, jakiś taki miękki, miękki reset, nowy Origin, nie wiadomo do czego jeszcze to będzie zmierzać. No ale siedem filmów w większości mi się podobały. Prezentowały naprawdę Niezły poziom. I jeśli siódmy jest tym jednym z najlepszych i mówimy, że możliwe, że nawet najlepszy, no to już w ogóle o czymś to świadczy. Mhm. Mm dla mnie nawet ten ósmy jest w porządku, tak? Na tle pozostałych wypada dużo, dużo słabiej, ale nadal jako po prostu choreorek jest ok, tak? W sensie dla mnie to jest nadal jakaś tam nie Ja ci mi się wydaje, że on też lepiej by wypadał e, pewnie, może, tak, coś jakbyśmy tak, jakby go nie. oglądali pewnie po roku, to też byśmy lepsze pewnie odczucia mogli mieć, bo po prostu no przez to, że oglądamy o, o, w zasadzie wszyscy to w bloku z siódemką, która no naprawdę jest kapitalnym filmem, no to z automatu jak ósemka zjeżdża o kilka poziomów niżej, no to to jest jeszcze większe niż, niż by było właśnie jakbyśmy to widzieli tak jak oryginalnie to leciało, nie? że tam po roku nie pamiętając tak naprawdę już z, wiele poza wrażeniami z siódmego filmu nie? Mhm. no ale wtedy miał być chaos bo on jednak jest taką dość mocną kontynuacją i nawiązuje tak, tak. do tego mhm. siódmego filmu tak jak mówiliśmy, że te dwa biały duch, czarny duch polecamy w bloku, tak jednak to też powinno się w bloku oglądać tylko, że wtedy no po prostu hmm, ten ostatni... Znaczy w bloku, ale no nie, tutaj można zrobić sobie spokojnie przerwę, tak? Myślę, te, te kilka wieczorów no nie zapomnisz, a może jednak te odczucia będą trochę lepsze. <grym> no dobra, w każdym razie zakończyliśmy naszą przygodę z azjatyckimi klątwami. Teraz przed nami klątwy amerykańskie. Kolejne cztery filmy. Um, jak tam? Oczekiwania? <grym> no wiesz, to no, będzie odetchnięcie, nie? Ja z tego, co pamiętam, to, to nie są złe filmy chyba, ale no, pamięć może mnie zawodzić, bo haha, widziałem dawno. Widziałem trzy części. No, trzecia, z tego co pamiętam, chyba nie była dobrym filmem, ale ja z przyjemnością. Będzie to jakieś tam nowe, inne podejście do tego. No nie widziałem tej czwartej i w sobie jestem na nią napalony najbardziej. A, a chyba ona nie ma dobrych opinii, więc... A pewnie... mówisz o tym z teraz Od... 2019, no, z tak? 2019, z tego roku. No, tak, Nawet tak. 20. No, no. Ale z drugiej strony, no przed tym podcastem też nastawiałem się, że będziemy mieli wiesz, świąteczne horrory w wersji japońskiej no bo naprawdę końcówka poprzedniego podcastu, no nie byliśmy optymistycznie nastawieni ja byłem przekonany patrząc na plakaty na, e, na tytuły i na to, szczególnie na plakaty to byłem przekonany, że to będzie normalnie masakra, nie, ten zestaw a, a tutaj tak dobrze, także no, no zobaczymy, no teraz jestem dobrej myśli a może się okaże, że będzie kaszana ale ja mam ochotę obejrzeć te amerykańskie sobie je odświeżyć no, ja tak samo. I teraz tak bardziej fajnie że w, zestaw, w zestawieniu. Ich nie polskim. widziałem, więc... <grym> no, ja też się cieszę i w sumie jestem ciekaw, jak ocenicie ten najnowszy, bo ja na nim akurat w kinie byłem. No, mnie się w miarę też... raczej znaczy umiarkowanie, no też... Dobrze, że nie robiłem powtórki, <grym> bo w myślałem, też myślałem, czy bym no, może umiarkowanie nie powtórzyć. też. Chcesz wyraźnie nie, nie, powiedzieć, nie, bo że pod... nie jest zły, ale ci nie wychodzi. <grym> nie, w sensie, bo jak teraz o tym myślę, to... Ja nie wiem, czy na tle po prostu całości, tak? Jeszcze teraz jak sobie odświeżyłem wszystkie te oryginalne, obejrzałem też te, których wcześniej nie widziałem e, jeszcze wszystko chronologicznie, no to czy nie ocenię go inaczej, ale po prostu wtedy w kinie e, no po prostu straszak, tak? Czerpiący jakoś tam z klątwy i e, no w kinie nam nie działał. Jest tam jedna taka sekwencja, przy której no byłem totalnie zrobiony e, właśnie ze zbieganiem ze schodów. No, może wrócimy do tego wątku przy następnym naszym podcaście, więc też jestem ciekaw w sumie, jak wy go odbierzecie i jak ja go odbiorę teraz po obejrzeniu tych właśnie remake'ów po kolei. No ale no, trzeba cóż, się szybko za to wziąć, się... bo to jest pierwsza seria podcastowa jeszcze, która nam wychodzi tak dobrze, nie? Bo to zawsze, wiesz jak to działa, nagrywamy od lat, nie? I się przeciągają te serie, no weźmy Mistrzów Horroru chociażby, nie? Ostatni... No ale Piłę też nagraliśmy, nie? Też się no ale udało Piłę to, tak wtedy... to, wiesz, bo po, po, po dużych perturbacjach stwierdziliśmy, że zamkniemy ją w jednym podcaście, nie? W sensie w sumie te, to te wszystkie części, to, to tylko i wyłącznie dlatego. To Łącznie powstały trzy mm -hmm. podcasty, no bo jedynka, cała seria i Jinxą. Ale to się mm -hmm. tak jakoś zgrało. No ale tutaj na razie idziemy jak burza, także nie, nie przerywajmy tego, bo to wyjdzie tak, że za dwa lata usiądziemy do tego podcastu. Ja wiem jak to jest i będziemy mówić, no może gdybyśmy byli bardziej na bieżąco z japońskimi, to byśmy trochę lepiej pamiętali, co tutaj, <śmiech> jakie są nawiązania, ale już nie pamiętamy. Także siadamy zaraz i w ciągu miesiąca dwóch oglądamy i nagrywamy. A potem w listopadzie pod koniec tu tupienuszkami tu na. No, Sadako vs. Kajako, no ale to jeszcze trochę. Ale to to musi być, wiesz, osobny, prostu no poproszę no, już no, wszystkie no, no, kręgi. No, no, no. Jeszcze wszystkie kręgi. no wiesz. <laughs> I nasz endgame, nasz endgame. <laughs> <laughs> oh, the best crossover ever, tak? <laughs> Dobra. No to dzięki wam serdeczne za rozmowę i za w ogóle cały ten cykl. Dzięki, dzięki. Dziękuję ci również. Wam kochani dziękuję za uwagę i tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.